Dzień dobry moi drodzy, witam w 32. odcinku podcastu Lubię kiedy pada. Dzisiejszy podcast nie będzie podcastem z podróży, jakby to się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Jestem naprawdę na zewnątrz, ale korzystając z tego, że jest chwila przerwy pomiędzy jednym a drugim deszczem, Wyszedłem poszukać miejsca, w którym można by nagrać dzisiejszy odcinek. Tematyki odcinka na razie jeszcze nie zdradzę, ale powiem tylko, że szukam knajpy, szukam odpowiedniej knajpy, knajpy, która no jak mówię, będzie nadawała się do nagrania dzisiejszego odcinka i będzie korespondowała z tematem. A przyznam, że zadanie nie będzie łatwe. Wiem, gdzie jedno z takich miejsc się znajduje, ale spróbuję znaleźć coś innego, coś takiego bardziej pasującego. Zatem zapraszam jeszcze raz na 32 odcinek podcastu Lubię Kiedy Pada i no właśnie, słyszymy się po czołówce! Lubię kiedy pada. Drodzy, czy ja mówiłem, że dzisiejszy odcinek ma numer 32? Chyba, chyba tak. Otóż powoliłem się. I w woli kronikarskiego obowiązku mówię, że to jest odcinek numer 33. E, odcinek 33 pod tytułem Cuisine Anglese. Tytuł jest troszkę przewrotny, bo hmm, odcinek traktował będzie o kuchni angielskiej, tudzież kuchni wielkobrytyjskiej, a tytuł jest po francusku, co jest właśnie takim troszkę fopa, ponieważ Anglicy i Francuzi w dalszym ciągu żywią strasznie do siebie uraz i, i pałają okrutną niechęcią. Prawdę mówiąc, nie wiem czemu, bo ta historia ich konfliktu jest dużo, dużo starsza niż historia konfliktu polsko-niemieckiego. a Myślę, że u nas aż, aż takich niesnasek już teraz nie ma, aż takiej nienawiści między sobą nie żywimy, No ale, ale mniejsza z tym. Tytuł też dlatego taki, ponieważ Anglicy nie mają słowa, które by określiło kuchnię jako może nie tak kuchnię. Nie jako miejsce, w którym przyrządza się potrawy, a jako jednak taki zestaw reguł, które rządzą sposobem przygotowywania potraw w danym regionie. Nie ma takiego słowa w języku angielskim, które właśnie określałoby coś takiego. Co więcej, nie ma takiego słowa, które można by pożyczyć komuś smacznego. Jest angielskie enjoy your meal, ale to jest takie mało zgrabne, mało, mało lotne powiedzenie. I nawet anglicy bardzo często używają skądinąd francuskiego słowa bon appétit. Co też wydaje mi się troszkę niekonsekwentne z ich strony, ponieważ no, nienawidzę tych Francuzów, a jednak używają ich słów. No właśnie, skąd nagrywam? Mówiłem wcześniej, że znalezienie miejsca, na którym będę nagrywał dzisiejszy podcast, nie będzie proste. No i, i, i tak naprawdę było, ponieważ chciałem znaleźć jakąś restaurację przecież knajpę, która serwowałaby takie naprawdę angielskie potrawy, mm, tradycyjne angielskie potrawy. I takich knajp jest naprawdę mało. Tutaj w Peterborough są knajpy włoskie, są knajpy z kuchnią azjatycką. Przeważnie to jest kuchnia chińska, są knajpy jakieś pakistańskie, są indyjskie, jest restauracja portugalska, polskie chyba są dwie, a takich typowo angielskich. Mówię typowo angielskich. Nie chodzi mi o takie miejsca, gdzie można zjeść. Yy, ryba z frytkami czy coś, to też jest angielskie jedzenie, ale chodzi mi o takie staroangielskie jedzenie, takie tradycyjne angielskie potrawy. Bo takich miejsc jest naprawdę mało. Ja wiem o jednej, właśnie w tym miejscu się znajduję. Miejsce nazywa się The Cornish Company. I o samym tym miejscu powiem może troszkę później. A teraz yy, coś właśnie o, o, o angielskim jedzeniu. Otóż Anglicy nie przywiązują jakiejś większej wagi do jedzenia, a raczej to jedzenie, które tutaj pochłaniają, przewiązuje wagę do nich. I naprawdę jest tu bardzo, bardzo dużo ludzi otyły, tyły. Niektórzy nawet patologicznie. No, przykre to jest, ponieważ nowoczesne społeczeństwo powinno chyba jakoś dbać o, o swoją kondycję, a tak wcale nie jest. No winę, winę. Tutaj nie, winą nie obarczałbym samą kuchnię angielską, a jednak ten tryb życia nowoczesny I myślę, że w Polsce też za bardzo niedługo nas to czeka, w taki sposób życia, odżywianie się byle czym, byle szybko, byle się zapchać. Tak jak mówię, nie dbają anglicy o jedzenie, nie dbają o to, co spożywają, nie świadczyć może o tym, to co jedzą i jak jedzą. Jedzą głównie szybko i byle co, jedzą potrawę z mikrofali, jedzą fast food, a przede wszystkim <śmiech> frytki i kurczaki. w Miejsca, w których zamawianie czegokolwiek do jedzenia no, sprawia wrażenie i grania, jeśli już nie z własnym życiem, to, to na pewno... Ze zdrowie. To co powiedziałem dotyczy stanu dzisiejszego, dotyczy tego, jak dzisiaj jedzą Anglicy, ale ja postanowiłem jednak wejść troszkę głębiej i zapytać o kuchnię angielską, albo taką tradycyjną kuchnię angielską. W ogóle zapytać, czy coś takiego istnieje. Miałem podejrzenia, że, że jest że w tym ciężko. Wait, where's your rush? Where's your hurry? You gave me such a fright I thought you was a ghost of a minute, can't you sit? Sit you down, sit! All I meant is that I haven't seen a customer for weeks Did you come in for a pie, sir? Don't forgive me if me it's a little vague What was that? But you think we had the plague <laughs> From the way that people keep avoiding No you don't Ever knows a try, sir But there's no one comes and even to inhale Right you are, sir. would you like a drop of ale? Mind you, I can hardly blame them These are probably the worst boys in London I know why nobody cares to take them I should know, I make them my good, The worst boys in London Even that's polite The worst boys in London If you dare you take a bite Is that just disgusting? You have to concede it It's nothing but frosting. I wonder with the price of meat What it is, when you get it Never thought I'd live to see the day Many think it was a treat Finding poor animals What are dine in the street Mrs Mooney has a pie shop Does her business but I noticed something weird Likely all her neighbours cats have disappeared After to wind it to up, What a cause Enterprise Popping Pussies Enterprise What I do in my shop Just the thought of it's enough to make you sick And I'm telling you them pussy cat is quick no denying times is hard, sir Even harder than the worst parts in London Only Lord and nothing more is that just Revolting, or greasy and gritting It looks like it's molten To. lubię kiedy pada nadajemy na mokro za oknem się niemiłosiernie rozpadało, tak jak mówiłem wykorzystałem lukę pomiędzy jednym deszczem a drugim no a teraz trzeba będzie jakoś wrócić do domu ja mam uczulenie na parasole i nie wiem jak to zrobię, będę musiał tutaj posiedzieć chyba trochę dłużej niż planowałem ale jeszcze, jeszcze mam trochę do powiedzenia, więc, więc mam nadzieję, że w międzyczasie przestanie padać. Ale wracając do angielskiej kuchni. Jak mówiłem wcześniej, zastanawiałem się, czy w ogóle coś takiego jak kuchnia angielska istnieje. No i próbowałem się dowiedzieć u, u rodowitych Anglików, jak to jest. No i na początku troszkę byli zdziwieni pytaniem. I nie bardzo wiedzieli, co mi odpowiedzieć, ale ale jednak doszli do wniosku, że coś takiego jest. W tych panach, którzy, których pytałem, takich zblazowanych, troszkę znudzonych życiem, nagle, nagle, nagle pojawiły się na ich twarzach uśmiechy, zaczęli sobie przypominać potrawek z dzieciństwa i jakoś zrobiło się im lżej na duszy i w ogóle. Ale generalnie kuchnię angielską określali dosyć krytycznie słowem blend, co oznacza tutaj, że że nie jest ona tak bogata w smaki, jak inna kuchnie, że jest taka bardziej jednolita i no, nie bójmy się użyć tego słowa, monotonna. Kuchnia angielska nie przypomina w żaden sposób lekkiej kuchni śródziemnomorskiej. Nie ma nic jej powabu, jak mówię, lekkości i właśnie takiego bogactwa smaków. Bardziej przypomina kuchnię niemiecką, taką kontynentalną, zdrową, znaczy zdrową, tłustą kuchnię niemiecką. Taką właśnie kiełbasiano-ziemniaczaną, może w tym przypadku bardziej bekonowo-ziemniaczaną, ale, ale taka właśnie kuchnia angielska jest i myślę, że to nie należy winić za to samych Anglików, a, a, a może klimat, może dostępność produktów, może zamożność, może po prostu tryb życia ludzi, którzy tą kuchnię tworzyli, te potrawy, te potrawy wymyślali i tworzyli. Tak więc z mojego punktu widzenia kuchnia angielska polega głównie na smażeniu, na pieczeniu, i używaniu jak najtańszych składników, bądź wręcz odzyskiwaniu składników, które w normalnych warunkach byśmy już wyrzucili, po prostu wyrzucili, a tutaj można z nich jeszcze wyczarować coś, no bardzo często całkiem, całkiem dobrego. Potrawy, o których mi tutaj powiedziano, o których powiedzieli mi ci panowie, to potrawy głównie takiej klasy pracującej, klasy mniej zamożnych ludzi. I chyba tylko te potrawy są właśnie charakterystyczne dla, dla konkretnych regionów, ponieważ kuchnia tych wyższych sfer chyba pozbawiona jest takich regionalizmów, typowych regionalizmów i charakterystyczna jest bardziej dla, może dla całego okręgu kulturowego, w tym przypadku dla na przykład kultury zachodniej, kultury europejskiej. No więc te potrawy, o których nie poinformowano są typowo potrawami takiej klasy pracującej, potrawami tanimi, pożywnymi, no i niektóre są naprawdę, naprawdę dobre. No one does life, KFC. Za kurczaczka to może podziękujemy, a skupmy się na, na meritum sprawy. Na potrawach angielskich nie będę. To wymieniał wszystkich, które mam na liście, bo jest tego naprawdę dużo. Większość z nich są po prostu odpowiednikami polskich potraw. I, mm, może w jakiś nieznaczny sposób różnią się z tego, co znamy z naszych stołów, ale, ale generalnie są to właśnie potrawy, które i my znamy, więc, więc na tych nie będę się skupiał. Skupię się na tym, czego w Polsce po prostu nie ma. Na pierwszy rzut pójdą chyba trzy potrawy na słodko. Pierwsza to krampec, może trudno to nazwać potrawą, są to po prostu takie bułeczki zrobione jakby z ciasta naleśnikowego bułeczki jakiejś takiej 2-centymetrowej grubości, krążki jak mówię z ciasta podobnego do ciasta naleśnikowego, bo to chyba nie jest ciasto naleśnikowe poprzetykane bardzo dużymi pęcherzykami powietrza je się takie bułeczki na ciepło posmarowane jakimś drzemem jest to naprawdę bardzo dobra rzecz, polecam każdemu kto jeszcze nie jadł drugą rzeczą, która już bardziej przypomina potrawę jest no, deser, w tym przypadku deser jest to kaster. Kaster to jest ja cały czas myślałem, że to jest po prostu angielska nazwa zwykłego budyniu, jednak okazuje się, że nie do końca jest to prawda. Kaster przypomina budyń w smaku, w wyglądzie i w konsystencji, jednak dodawane tam oprócz tego, co chyba normalnie znajduje się w budyniu, dodawane jest też jajko, całość jest bardzo, bardzo słodka i można jeść tak jak właśnie budyń, budyń i na ciepło i na zimno, a najlepszy custard to jest custard, który można po prostu sobie kupić w sklepie taki w proszku e, z firmy BERTZ. Wszyscy Anglicy polecają właśnie ten, e, mówią żeby nie robić broń i boże e, przepraszam za słowo castelba, tak jakoś mi się odmieniło zalecają nie robić tego właśnie w domu, we własnym zakresie tylko kupić najlepszy na świecie custard e, w proszku w firmy BERTZ, do którego wystarczy dodać mleko zagotować i, i mamy gotowy deser bardzo dobry. Ostatnią, trzecią rzeczą na słodko, którą chciałbym tutaj wymienić jest no właśnie, nie wiem jak to rzecz się nazywa ale jest to ciasto, którym poczęstował mnie Paul, po którego ci, którzy słuchają podcastu od początku mieli okazję słyszeć w wywiadzie, gdzie też się wyporadzało między innymi na temat kuchni no właśnie, poczęstowałem mnie ciastem i co o tym sądzę, co ja tam, co ja tam zauważyłem w tym cieście no i powiedziałem mu, że smakuje jak, jak po prostu piernik. Mm, uśmiechnął się i zdradził mi tajemnicę tego ciasta. Okazało się, że e, zrobiono ono było z e, chleba, tak? Z chleba, który nam został z kiedyś tam. Może jeszcze nie był to taki włochaty chlebek, <gry> który już należy dawno wyrzucić, ale po prostu suwy chleb. E, m, przyprawiony właśnie przyprawami do piernika z dodanym startym jabłkiem. No i jakoś tam jeszcze przyprawiony Całość upieczona w piekarniku naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre i podobno bardzo, bardzo rośnie od, od tego brzuchu. Ale jeżeli, jeżeli uda mi się kiedyś zdobyć na to przepis, to będę musiał sam to sobie zrobić w własnym zakresie, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo dobre ciasto i w życiu bym nie powiedział, że wykonane właśnie z chleba, ze zwykłego chleba. Tak, tyle na temat potraw słodkich. Może przejdźmy do tego, co... Kuchnia angielska ma nam do zaoferowania na ostro. Wiesz co jeszcze wszyscy lubią? Kremówki! Znasz kogoś, kto jak mu powiesz, ej chodźmy na kremówki, to mówi o no, nie lubię kremówek. Potrawy na ostro. Mm, zacznę może od tego, co mnie tutaj najbardziej zdziwiło, czyli od sosu miętowego. Podawany tutaj najczęściej z baraniną, bardzo mnie dziwi jak smakuje mięso opalane sosem miętowym, bo raczej... Mięta kojarzymy mi się bądź to z cukierkami, bądź to z pastą do zębów, ale niekoniecznie, niekoniecznie z mięsem. Nie miałem okazji jeszcze tego próbować, ale, ale bardzo jestem ciekaw, jak to smakuje. Przejdźmy do, do właściwych potraw. Mają Anglicy swoje obrzydliwości, takie jak na przykład haggis. Haggis to tradycyjna potrawa szkocka. Robi się ją w ten sposób, że mieli się... Owcze podroby. Podroby to znaczy serce, wątróbka, płuca. Miesza się z cebulą, przyprawami, solą. Dodać tam jeszcze można jakieś inne hmm, zbytki. I całość składa się do owczego żołądka. To właśnie zaszywa się i gotuje przez 3 godziny. Tworzy się w ten sposób taka jakby, jakby kiełbaska, którą potem właśnie namiętnie jedzą szkoci. Jakoś średnio mnie przekonuje, ta potrawa. Chociaż przecież w Polsce mamy równie wymyślne potrawy, tak jak na przykład flaki. Już sama nazwa tutaj jest apetyczna, co dopiero to, jak, jak to z czego to jest zrobione. Mają też Anglicy swoich odpowiednich naszej kaszanki, czyli Black Pudding. Są też i rzeczy, które budzą mniejszą odrazę i tak na przykład jest Welsh Rabbit który można by przetłumaczyć jako walizki, królik, jednak całość nie ma nic wspólnego z królikiem. Jest to raczej taki serowy sos z różnymi dodatkami, który można potem jeść, na przykład smarując nim chleb. Zupełnie osobną kategorię w kuchni angielskiej stanowią potrawy zwane pies bądź pastries. Nie wiem, jaki jest odpowiednik w polskim języku tych, tych nazw, ponieważ często tłumaczone są jako, jako po prostu ciasta bądź ciastka. Natomiast z prawdziwymi ciastkami nie mają z wspólnego, ponieważ przynajmniej mnie ciasto bądź ciastko kojarzy się z czymś na słodko, z deserem, a nie z daniem głównym, jakie oni stanowią. Może zbliżony jest tutaj kulebiak ale to też, też jest tylko zbliżone, to nie jest dokładnie to, o co mi chodzi. Ym, no więc pies to są zrobione, potrawy wykonane na bazie ciasta półfrancuskiego i tutaj na pewno większość Anglików znowu by się obraziła, gdyby się dowiedziała, że ich narodowa potrawa wykonana jest z ciasta, które w języku polskim nazywa się francuskie bądź półfrancuskie. No niestety tak to jest, tutaj to się nazywa shortcake chyba, Też też nie jestem pewny tego, Generalnie chodzi o to, że to ciasto ma taką warstwową strukturę i wykonane jest z mąki, praktycznie z samej mąki i tłuszczu w proporcjach 2 do 1, mniej więcej 2 do 1. Właśnie takie ciasto nadziewane jest różnymi nadzieniami, a osobną, zupełnie osobną kategorię wśród tych pastis i wśród pies stanowi Cornish Pastry czyli to do czego cały dzisiejszy odcinek zmierzam, jest to według mnie mój osobisty faworyt wśród angielskich potraw, wśród potraw które udało mi się tutaj wśród lokalnych potraw, które udało mi się tutaj spróbować i naprawdę jestem wielkim fanem Cornish Pastry nie wiem jak to się po, po, po polsku nazywa czy w ogóle ma jakąś swoją nazwę no ale z jakiego przytoczę tej historię powstania tej potrawy i skąd się bierze i jak się ją robi. Może nawet zaryzykuję podanie przepisu na tę potrawę. Ja ostatnio zaopatruję się w sklepie. Takie gotowe, zrobione, które wystarczy tylko wrzucić do piekarnika na 20 minut. I wychodzą naprawdę pyszne, pyszne rzeczy.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 GLOSA, podcast o nowych książkach, o ludziach, którzy kręcą się wokół tych książek, o wydarzeniach, które wydarzają się w związku z tymi książkami. www.glosa.info. Paweł Adam Piotrowicz, zapraszam. No, jestem trochę wstrząśnięta, ale zmieszana nigdy. Zajmuję się też kilkoma reżyserami. I nie pamiętam. To jest Autor powieści nie najwybitniejszy. Trochę tak jakby, jakby to nie wyszło. No dobra, to nagrywam jeszcze raz.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 słuchaj, jak ty wyszedłeś, biegł tu jakiś facet i zaczął gadać do szafy wierszem, a potem zaśpiewał piosenkę na twoją część. No dobrze, to może teraz przejdźmy do tego, skąd się w ogóle wzięły Cornish Pastis. Otóż pierwsze wzmianki o Cornish Pastis datowane są na wiek XIII, a potrawy wywodzi się z Cornwallii, która leży w południowo-zachodniej Anglii. Zarówno w ówczesnych czasach, jak i długo, długo później podstawą przemysłu w tamtych okolicach było górnictwo Cyny, i większość ludzi pracowała w kopalniach. I otóż aby nie umrzeć z głodu i nie paść z wyczerpania, górnicy potrzebowali takiej potrawy, która byłaby i pożywna, i wygodna w użyciu, no i mogła zachować długo odpowiednią temperaturę. Jak się okazało, te wszystkie wymagania spełniały bardzo dobrze właśnie Cornish Pastis. Wypiekane one były zarówno przez rodziny górników, jak i przez specjalne piekarnie, które specjalizowały się praktycznie wyłącznie w robieniu pastis. I jako, że każdy górnik miał na śniadanie i obiad dokładnie to samo, a przynajmniej z zewnątrz pastis wyglądały identycznie, to ktoś wpadł na pomysł, aby znaczyć je inicjałami osoby, do której należało, w celu po prostu uniknięcia pomyłek związanych ze zjedzeniem czyjegoś posiłku. Dobrze zapakowane pastis potrafiły utrzymać temperaturę nawet do 8 godzin. A pamiętajmy, że były to czasy, w których nie znano ani termosów, ani żadnych innych tego typu wynalazków. Pastis robione były w ten sposób, że na krążek ciasta o średnicy no, około 20 cm kładziono nadzienie, czyli pokrojone w plasterki ziemniaki, brukiew, cebulę i mięso oraz oczywiście przyprawy. A całość zamykano tak, jak to dzisiaj robimy z pierogami. Powstał w ten sposób właśnie taki, swego rodzaju pieróg. A najważniejsze w etapie zamykania nadzienia było to, aby, aby krawędź ciasta była zawinięta, tworząc taki jakby wałeczek. Dlaczego to było takie ważne? Otóż w kopalniach ceny bardzo często występował też arszenik. Górnicy rzadko mieli okazję, aby przed jedzeniem umyć sobie ręce, więc istniało ryzyko, że w czasie obiadu mogą ulec zatruciu. No i problem ten rozwiązano w ten sposób, że trzymali oni swoje pasji właśnie za ten wałeczek i na w świecie go na końcu nie jedli i wyrzucali. No i z całą pewnością po skończonym posiłku nie obliznęli też palców. Jak się okazuje nie tylko w Polsce kopalnie zamieszkiwane są przez skarbników i inne tego typu stwory, więc aby zyskać ich przychylność górnicy oferowali im właśnie te opalcowane resztki, których sami ze względu bezpieczeństwa nie jedli. No i w ten sposób wszyscy byli zadowoleni. Mówią, że ma sekcji głos Mówią, że to pies na kobiety Sprawdź sama lubię kiedy pada lipsyncom I tak właśnie, moi drodzy, prezentuje się historia Kornish Pastis Potrawy, która, no, do dzisiejszego czasu pozostała niezmieniona Ja z rozrzewnieniem wspominam opasty, które przed chwilą jadłem. Jestem właśnie w miejscu knajpie, której tak długo na początku szukałem. Dziwi mnie troszkę wystrój knajp związanych z tą właśnie potrawą, bo już w kilku miejscach, w których byłem w logo tych filmów znajduje się albo pirat, albo jakiś statek, a tu, gdzie teraz jestem, wystrój jest raczej nautyczny niż kopalniany. Jest tutaj jakaś deska surfingowa na ścianie, widzę. Z jednej strony jakieś linie, jakieś koła ratunkowe i inne tego typu gadżety. Na zdjęciach dużo widoczków z nadmorza i nie wiem skąd to się bierze, bo biorąc pod uwagę historię korni szpasti powinny tutaj być raczej kilofy, młoty i jakieś bryłki węgla czy jakieś inne typowo kopalniane gadżety. No niestety tego nie ma, nie wiem, nie wiem skąd to się bierze, bo jak mówię, w kilku miejscach zauważyłem już właśnie takie morskie klimaty, a nie, a nie kopalniane ale mniejsza z tym. Mój kornisz pasty był naprawdę bardzo dobry. Trochę może słabo przyprawiony. W środku było bardzo dobre mięsko. Od kiedy obejrzałem film yy, o Swinnie Todzie, <grywa> barbarzyńcy chciałem powiedzieć, yy, fryzjerze, w londyńskim fryzjerze, który zabijał swoich klientów, a ich ciała potem przerabiane były na właśnie takie pies i cornish pasties. No, cały czas żyję w niepewności, że to, który teraz jem też jest zrobione z jakiegoś dziwnego mięska. Ale mam nadzieję, że to była zwykła, legalna wołowina. Nie jestem w tym momencie żadnym kanibalem. No i piosenka, którą wcześniej słyszeliście właśnie pochodzi z tego filmu. The Worst Pies in London. Najgorsze <grym> pies w Londynie, nie, nie użyję do słowa ciastka, no bo jak mówiłem wcześniej nie nadaje się ono zupełnie do tego no, co więcej, co więcej, tyle, tyle dzisiaj na, na ten temat chciałem wam podziękować za cierpliwość ja oficjalnie, oficjalnie w tym momencie powiedzieć, że hmm, podcast lubię kiedy pada, przechodzi na tryb nagrywania dwutygodniowy, jest to dla mnie wygodniejsze ponieważ teraz robi się ciepło mi się szykuje po drodze parę wyjazdów no, też chciałbym mieć troszkę czasu dla siebie, w dalszym ciągu pracuję po 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu nie, nie mam nie mam czasem czasu i ochoty. Już pomijając fakt, że brak mi tematów na no, cotygodniowe nagrywanie, a zabiera mi to naprawdę sporo czasu. No, nie jest tak jak, jak inni, kiedy siadają, nagrywają, puszczają, ja tutaj poświęcam trochę czasu na złożenie, na podwycinanie różnych dziwnych rzeczy i zabiera mi to troszkę więcej czasu niż normalnie, niż może powinno, ale ja od tej formy nie odejdę. W dalszym ciągu będę wprowadzał tutaj jakąś silniejszą edycję niż normalnie i nie zamierzam robić podcastów nieedytowanych. Po prostu lubię, lubię, jak są edytowane i już, i, ta, i takie moje podcasty będą. Co więcej, tyle. A, jeszcze chciałem Wam bardzo podziękować za ciepłe przyjęcie Pani kierownik, którym się tu rozbestwiła przed mikrofonem. Pozdrawiam ją z tego miejsca no i chyba tyle, tyle na dzisiaj um, spróbujcie moi drodzy kornisz Pasti, jeżeli macie okazję jeżeli nie, chwileczka zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, momencik jeszcze miałem podać przepis przepis na kornisz pasty. no właśnie, bym był, zapomniał, bym mam Poprosiłbym was o zrobienie tego sobie samemu w domu a nie podałbym przepisu, no pięknie no to dobrze, zanim skończymy Podam jeszcze szybciutko przepis na kornisz pasty. Otóż do wykonania ciasta potrzeba nam 225 g mąki, 115 g tłuszczu. Nie wiem dokładnie na ile to jest. Hmm, chyba na jedną kornisz pasty. Nie mam pojęcia. No to jeszcze raz. Do wykonania korniż pasty potrzebne nam będzie. Tu podaję przepis na samo ciasto 225 gram mąki. 115 gram tłuszczu, najlepiej masła, szczypta soli na nadzienie, 225 gram wołowiny, takie jak na stek pociętej w małe kosteczki, 2 yy, lub trzy duże ziemniaki, yy, jeden kawałek... Yy, tej... no... uleciało mi słowo... brukwi, nie wiem czy można w ogóle gdzieś post dostać brukiew czy nie, bo chyba, chyba ciężko będzie. Tutaj chyba jest do dostania, bo bardzo popularny jest kornisz pasti, więc brukie powinna być do kupienia. Jedna cebula, obrana i pokrojona, na drobno dosyć. No i oczywiście sól i pieprz. Ciasto wykonujemy w ten sposób, że mąkę mieszamy razem z tłuszczem. No i mieszamy, aż to wszystko się razem nie wchłoni, nie, nie, po, nie połączy. Zostawiamy na jakieś pół godzinki. Potem wałkujemy całość na grubość około 5 mm. Robimy z tego takie, jak mówiłem wcześniej, krążki o średnicy około 20 cm. Następnie na dzień kładziemy na taki krążek, na taki wycięty krążek ciasta. Kładziemy obrane i pokrojone drobno ziemniaki. Drobno to znaczy, mniej więcej tak jak robi się takie grubości, powiedzmy 2-3 mm, nie grubsze. Kładziemy na środku. Krążka właśnie poobierane i pokrojone w ten sposób ziemniaki. Na to kładziemy pokrojonym brukiew w podobny sposób, a na to wszystko kładziemy wołowinkę. Potem przyprawiamy y, solą pieprzem oraz oczywiście uzajemy pokrojoną wcześniej cebulę. Składamy całość tak jak pieróg, sklejamy. Najlepiej, jeżeli zrobimy takiego zawijacka wzdłuż całej krawędzi sklejonej, aby móc potem bezpiecznie trzymać i nie uległ zatruciu podczas jedzenia. Może to w dzisiejszych czasach nie jest tak istotne i, i te y, kornisz pasci, które kupuję gotowe w sklepie już nie mają są tego, tego zawijaska, są po prostu sklejone i, i nie mają tej rączki i trzymając tutaj z okrążonej krawędzi. Całość zaklejoną, możemy posmarować jajkiem taka, żeby się ładnie nam na urze błyszczała, żeby zrobiła się taka fajna skórka. No i co? Kładziemy na blasze, podamy do piekarnika na nagrzanego do około 200 stopni na 30 minut a potem po, po tej pół godziny zmniejszamy temperaturę jakieś 20 stopni i pieczemy następne 30 minut no, no i cała filozofia mimo, że to wygląda że brzmi prosto bardzo i banalnie jednak całość tworzy naprawdę bardzo dobry smak no i teraz kiedy już podałem przepis na kornisz pasty mogę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku udać się na, na spoczynek, ponieważ mam teraz przed sobą księ, dzień wolnego, może uda mi się jakieś materiały zebrać na następne odcinki. Mam parę pomysłów i mam nadzieję, ulegną one realizacji tym razem. No właśnie, jeszcze raz żegnam się z Wami, dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za ciepłe przyjęcie Pani Kierowni z takim odcinku, bardzo dobrze nagrywaliśmy się przy nagrywaniu tego odcinka, mam nadzieję, że równie dobrze bawiliście, się przy jego słuchania. Doszły mnie słuchy, że, że tak właśnie było. Obiecuję nagrać jeszcze parę odcinków z panem kierownikiem, kiedy tylko się spotkamy. No, tak jak wiecie, ona jest w Polsce, ja jestem tutaj, ale już za miesiąc do niej jadę i uda nam się nagrać planując taki odcinek kolejowy. Nawet. Więc mam nadzieję, że, że te plany uda mi się zrealizować i nagramy kolejny śmieszny odcinek, może razem na, na trzeźwo o, o kolejach, o pociągach, jak to jest. Polska, jak to jest tutaj, jak to jest na świecie. No, to tyle. Życzę udanego tygodnia, jednego i drugiego, bo jak mówiłem wcześniej, następność nie będzie za dwa tygodnie i tak już w ogóle będzie, że, że podcast lubię, kiedy pada na razie do odwołania co dwa tygodnie. Potem może, jeżeli coś się zmieni, jeżeli będę miał więcej materiałów, to, to puszczę coś częściej. No, a tymczasem żegnam się z Wami, życzę jeszcze raz udanych dwóch tygodni. Słuchajcie mnie, słuchajcie polskich podcastów, do usłyszenia pa Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze